Minęła 22. Michał Strzałkowski i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Zapraszamy na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Polski premier stawia pytanie o Stany Zjednoczone jako o sojusznika Europy. Waszyngton odpowiada. Prezydent Karol Nawrocki chce odtająć aneks do raportu z likwidacji WSI. Wielu polityków, także z opozycji, pyta po co. Śmiertelny atak niedźwiedzia na człowieka na Podkarpaciu. Zwierząt jest za dużo, czy to ludzie są nieostrożni? Te tematy już za chwilę, a na początek skrót najważniejszy.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 Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wszczęcie procedury odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Ten aneks to załącznik do raportu Komisji Weryfikacyjnej z 2007 roku. Sprawa budzi mieszane opinie wśród polskich polityków. Zaskarżenie umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapowiedział premier Donald Tusk. O tę skargę wielokrotnie apelowali polscy rolnicy. Biały Dom potwierdził jutrzejsze rozmowy w Pakistanie. Do Islamabadu udadzą się przedstawiciele prezydenta USA Steve Whitcoff i Jared Kushner. Spotkają się tam z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Arakjim. Leon XIV sprzeciwił się błogosławieństwu par jednopłciowych. Papież sprzeciwił się też w ten sposób działaniom niemieckich biskupów, coraz bardziej otwartych na katolików w związkach homoseksualnych. Magazyn Polska i Świat. Zaczynamy od Krajowej Polityki. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o uruchomieniu procedury odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. No i ruszyła fala komentarzy dotyczących powodów takiego kroku. W jakim celu po 20 latach prezydent chce ujawnić aneks do dokumentu, który wówczas wywołał burzę? Czy to decyzja polityczna, czy jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, element porządkowania państwa po transformacji ustrojowej? Relacja Sylwii Białek. Dokument był przechowywany w Kancelarii Tajnej bbn przez blisko 20 lat. Na jego odtajnienie nie zdecydowali się prezydenci Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Zdecydował się za to Karol Nawrocki. Tak decyzję prezydenta tłumaczy jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego ma charakter państwowy, nie polityczny. Celem nie jest eskalowanie sporów ani wykorzystywanie tego aneksu, do bieżącej walki politycznej. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że to zły pomysł, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej. Mówi wprost, to nie tylko skandal, ale też łamanie prawa. To może jeszcze niech te osoby, które decydują się na to wysłały specjalną kopertę do Władimira Putina, żeby mógł sobie poczytać, jak działały polskie służby, a na Łubiance te raporty będą analizowane, będą otwierać szampana w Moskwie. Były prezydent Bronisław Komorowski przypomniał, że zastrzeżenia do treści aneksu miał Lech Kaczyński. Zaznaczył, że decyzja Karola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 do tego, no to to jest totalne zagrożenie dla tych ludzi, którzy byli w tym raporcie oraz także podważenie wiarygodności służb. Aneks do raportu o likwidacji WSI trafił do marszałków Sejmu i Senatu do zaopiniowania, choć jak powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, opinie te nie będą miały charakteru wiążącego. Niezależnie od tego, jaka to będzie opinia, decyzję podejmuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i nie musi się kierować tymi opiniami. Wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomniał, w jakich okolicznościach odtajniany był 20 lat temu sam raport. Warto przypomnieć, że kiedy.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 chce to robić, no przekonamy się. Myślę, że tutaj czeka nas jakieś takie spore rozczarowanie raczej niż, niż wielka emocja. W dniu, w którym ogłoszono decyzję o planach odtajnienia aneksu poinformowano także o rezygnacji Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa BBN-u. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wśród współpracowników prezydenta zgody co do tego, jak ten dokument odtajniać, nie było. Program pierwszy Polskiego Radia. Polska zaskarży umowę o wolnym handlu z krajami Mercosur do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Zapowiedział to dziś premier Donald Tusk. Skarga ma wpłynąć do Trybunału do 26 maja. To działanie, o które od wielu miesięcy apelowali rolnicy. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.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 Myślę, że to jest dobra odpowiedź na postulaty również zgłaszane przez rolników. Skarga do CUE może spowodować opóźnienie wejścia w życie umowy o nawet dwa lata. Niewykluczona jest jednak tymczasowa ratyfikacja. Wstępnie ma obowiązywać od początku maja. Działania w tej sprawie podjął też Parlament Europejski, który za pośrednictwem m.in. polskich europosłów złożył wniosek do CUE o wydanie opinii w sprawie zgodności dokumentu z unijnymi traktatami. Więcej świata. Czy Stany Zjednoczone będą gotowe realnie bronić Europy w razie zagrożenia? Takie pytanie postawił premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikiem Financial Times. Wciąż bowiem nie maleją napięcia pomiędzy Waszyngtonem a krajami Europy. Przykładem jest chociażby spór Stany Zjednoczone i Wielka Brytania dotyczący między innymi niedostatecznego wsparcia działań USA w wojnie z Iranem. Według agencji Reuters Waszyngton rozważa konkretne kary dla tych, którzy nie chcieli z Amerykanami współpracować. Hiszpania miałaby na przykład mieć zawieszone prawa członka w NATO, a Wielka Brytania stracić poparcie stanu Zjednoczonych w swoich roszczeniach do Falklandów. Jest z nami teraz nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkowski. Witaj, Marku. Witam serdecznie. Powiedz, czy tego typu pomysły to według ciebie taka no, kolejna forma wywierania presji na sojuszników przez prezydenta Trumpa, czy może realna perspektywa podejmowania działań właśnie w kierunku takich kar przez Waszyngton, nawet jeśli wiadomo, że Stany Zjednoczone same nie mogą nikogo wykluczyć z sojuszu? Być może i jedno i drugie, to znaczy bez wątpienia jest to forma wywierania nacisku na europejskich sojuszników, e, na inne kraje NATO, dlatego że ta operacja w Iranie e, jeszcze potrwa, miała trwać zgodnie z zapowiedziami Trumpa najpierw cztery tygodnie, potem mówiło o sześciu tygodniach. Wkraczamy teraz w dziewiąty tydzień i cały czas jest problem z Cisino Ormus rozminowywaniem jej potencjalnym różnego rodzaju innymi być może operacjami, więc tę kartę Waszyngton chce cały czas trzymać tę presję na Europejczyków wywierać w zależności od tego, jak sytuacja się potoczy. Natomiast no, bez wątpienia Amerykanie i sam Donald Trump chciałby w jakiś sposób e, ukarać e, sojuszników. E, Biały Dom nawet nazywa to tak zwanymi sojusznikami. E, dlatego, I co ciekawe, że, tym razem Tra to nie są cła. Tak, tym razem nawet to, to nie są cła. Zresztą jeśli chodzi o to narzędzie ukarania innych cłami, no to, e, to narzędzie, tego narzędzia pozbawił Trumpa Sąd Najwyższy e, w tym słynnym orzeczeniu. E, no ale Amerykanie mają inne możliwości nacisku. Myślę, że nie ma jeszcze w tej chwili dokładnego pomysłu. E, Trump nie wie, Pentagon nie wie do końca, co mógłby zrobić. Natomiast no, już od dawna mówiło się o tym, e, na przykład e, o przesunięciu wojsk, może nie wycofaniu z Europy, ale przesunięciu wew wewnątrz Europy, albo wycofania części wojsk z niektórych krajów bardziej i zostawienia na przykład do tych wzorowych członków NATO, o których mówi i Trump i Pentagon, czyli takich jak Polska, czy kraje bałtyckie, a nawet ostatnio o Niemczech się tak mówi. Więc Amerykanie Trump, Pentagon myślą na ten temat, natomiast na dziś nie ma jeszcze przygotowanej koncepcji nie wiadomo dokładnie, jakie to kroki mogą być podjęte, no i zawsze ostateczna decyzja będzie należała do Białego Domu, a właściwie do Donalda Trumpa. Rzeczywiście na razie tylko e-mail Pentagonu, na który właśnie powołuje się agencja Reuters. A powiedz, jak Biały Dom podchodzi do tych obaw Europejczyków, nie nowych przecież dotyczących ewentualnego braku zaangażowania Stanów Zjednoczonych na wypadek wojny w Europie. Nie przejmuje się i z tych wypowiedzi przedstawicieli Białego Domu samego Trumpa wynika, nie wiemy czy to jest rodzaj gry, czy jest to rzeczywiście takie odczucie Trumpa, że nie obchodzą ich za bardzo obawy tych sojuszników, których uważa za niewiarygodnych, na których nie można liczyć. Zresztą Trump negatywny stosunek do NATO ma od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Nawet teraz mówiąc o cieśnienie Orus, mówi o tym, że to był tylko tak naprawdę test, że on od dawna wiedział o tym, że na sojuszników nie można liczyć. Niezależnie od tego, co Trump zrobiłby w wypadku jakiegoś ataku na Europę, czy na część krajów europejskich ze strony Rosji, czy jakiegokolwiek innego. Sama tego rodzaju retoryka także mówią o tym republikańscy kongresmeni i demokratyczni kongresmeni i wielu ekspertów w Stanach Zjednoczonych. Sama tego rodzaju retoryka, tego rodzaju przesłanie płynące z Białego Domu już osłabia e, odstraszanie ze strony NATO. Ja tylko przypomnę, że kiedykolwiek pytało, padało pytanie o obronę sojuszników e, pod adresem administracji Joe Bidena, zawsze słyszeliśmy taką odpowiedź, że Stany Zjednoczone zawsze udzielą tej pomocy, że granica NATO jest nienaruszalna, że e, każde wkroczenie czy próba przekroczenia granicy NATO spotka się z odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Takich słów ze strony y, obecnej administracji, ze strony obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie słyszymy. A czy po stronie demokratów, skoro wspomniałeś o y, Bidenie, y, też jest takie niezrozumienie dla y, tego, jak zachowali się europejscy sojusznicy, na przykład Hiszpania, która rzeczywiście współpracować specjalnie nie chciała swoich baz też, nie chciała udostępnić Amerykanom. Y, czy y, raczej y, jest y, zrozumienie tego, że mieli prawo to zrobić i zrobili to skąd konkretnych powodów. Demokraci, czy część demokratów wyraża zrozumienie, wytyka administracji Trumpa i samemu prezydentowi to, że nie może oczekiwać przyłączenia się do wojny, którą wypowiedział bez żadnych konsultacji z sojusznikami i nie dbając tak naprawdę o interesy sojuszników. Takich głosów sporo słychać. Właśnie ze strony szczególnie demokratów. Jeśli chodzi o republikanów, to tu mamy podział. To skrzydło maga, e, twardo stoi za prezydentem. E, ja będąc na konferencji SIPAC niedawno, czy rozmawiając z, z, z, z, z, z, z przedstawicielami tego nurtu partii republikańskiej słyszę... E, ogromne pretensje i żal do NATO i stwierdzenia, że Stany Zjednoczone powinny wycofać w ogóle, być może nawet wojska z Europy, może w takich krajach jak Polska pozostawić. Tu absolutnie żadnego zrozumienia e, nie ma i jest taka chęć czy presja na to, czy wypowiedzi, żeby Trump wreszcie ten fikcyjny, jak oni uważają, sojusz przerwał. Natomiast główna część partii republikańskiej, ta tradycyjna część partii republikańskiej, nawet jeśli krytykuje takie kraje jak Hiszpanię, czy nawet jeśli krytykuje opieszałość Wielkiej Brytanii w udzielaniu pomocy Stanom Zjednoczonych, mówi, że jakiekolwiek próba osłabiania NATO byłaby tylko prezentem dla Putina i absolutnie nie służy interesom Stanów Zjednoczonych, nawet tego rodzaju retoryka nie powinna mieć miejsca. Więc partia republikańska jest podzielana, demokraci absolutnie przeciwni tym pomysłom Trumpa. Marek Wałkuski, nasz korespondent w Waszyngtonie. Marku, bardzo dziękuję. Polska i świat. Według Instytutu Badań nad Wojną wojska rosyjskie nie odnotowały w marcu praktycznie żadnych zdobyczy terytorialnych na froncie. Po raz pierwszy od dwóch i pół roku. Pozycja Ukrainy na froncie jest najsilniejsza od roku dzięki przewadze w dziedzinie dronów i wzmocnionej obronie powietrznej. Kijów patrzy też z optymizmem w przyszłość po tym jak Komisja Europejska zadeklarowała, że bardzo szybko wypłacił Ukrainie pierwszą transzę z unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro, która została zaakceptowana ostatecznie przez kraje członkowskie. Jest z nami teraz telefonicznie Jakub Ber, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tylko ja już od dawna nie pracuję w środku studiów wschodnich, jestem niezależnym analitykiem do spraw Ukrainy. Bardzo przepraszam, niezależny analityk do spraw Ukrainy i właśnie o tej Ukrainie dzisiaj będziemy rozmawiać. I o Rosji. Z czego według pana wynika to, że w marcu Rosjanom tak źle szło na froncie? Z jednej strony to jest bardzo głęboki kryzys armii rosyjskiej i skala patologii, które mają miejsce w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej uniemożliwiają Rosjanom kontynuowanie działań zaczepnych tak intensywnie jak w ubiegłych latach, to raz. Z drugiej strony zostały dokonane pewne reformy w armii ukraińskiej, które pozwalają na... Bardzo, bardzo szybki wzrost strat po, po, po w piechocie rosyjskiej i za tym samym zatrzymanie, um, zatrzymanie piechoty rosyjskiej na szerokim froncie. E, dodam jeszcze jedną rzecz, że e, zahamowanie postępu Rosjan zimą jest zjawiskiem cyklicznym. E, to wynika z warunków pogodowych, z tego, że zimą w Donbasie, nie, nie tylko w Donbasie, ale też na sąsiednich odcinkach frontu, ale głównie w Donbasie, gdzie nie ma wielu lasów, nie ma... Żołnierze rosyjscy posuwają się przeważnie po otwartych polach. Jest ułatwiona obserwacja dla ukraińskich dronów i tym samym łatwiej jest, łatwiej jest zwalczać rosyjską piechotę. Natomiast teraz prawdopodobnie od początku maja, kiedy, kiedy pojawią się liście na na drzewach spodziewane jest na Ukrainie to, że te postępy Rosjan mogą być szybsze. No właśnie, a jak jest teraz na froncie? Bo wiemy, że te masowe ataki Rosjan na Ukrainę są kontynuowane, można powiedzieć, i za dnia, i w nocy. Pani teraz pyta się o ataki powietrzne, czy o ataki na froncie, ataki piechoty? Ataki powietrzne. Czy ataki powietrzne. Tak, natomiast no, efektywność ukraińskiej obrony powietrznej jest wysoka, i ataki te nie przynoszą większych... No, przynoszą, przynoszą straty. Codziennie, prawie codziennie ktoś ginie albo jest ranny w wyniku dr ataków dronów rosyjskich lub rakiet. Natomiast Rosjanie przegrali kampanię zimową, której celem było zniszczenie rosyjskiej energetyki. Byli blisko osiągnięcia tego celu. Natomiast no, na przełomie lutego i marca okazało się, że... Ukraińska energetyka, system, system cieplny wytrzymał zimę, wytrzymał te ataki, mimo też pamiętajmy bardzo silnych mrozów. No i tutaj, i tutaj też Rosjanie, Rosjanie ponieśli porażkę. So... Tak samo działa. Przemysł zbrojeniowy mm -hmm. bez, bez większych zakłóceń, ja bym powiedział, nawet dynamicznie się rozwija. Więc jak dotąd te ataki rosyjskie nie przyniosły oczekiwanych e, skutków. A czy są jakieś sygnały, że Rosjanie mogą przygotowywać się do jakiejś ofensywy szerzej zakrojonej niż to jest teraz? Mm, tak, że z rozmów moich z żołnierzami ukraińskimi wynika, że spodziewane jest to, co powiedziałem wcześniej, że z pojawieniem się, e, z pojawieniem się liści, e, i lepszymi możliwościami skrytego poruszania się, maskowania się piechoty rosyjskiej, te szturmy małych grup, grup piechoty będą bardziej intensywne wiosną i latem. Powiedzmy trochę. Spodziewana jest intensyfikacja walki, zwłaszcza w rejonie, w rejonie słowiańsko kramatorska czyli dwóch głównych miast Donbasu, które pozostają pod, pod kontrolą ukraińską i które Rosjanie od paru lat już próbują zdobyć bezskutecznie. Czyli Ukraińcy muszą się szykować na tę intensyfikację ataków. Wspomnieliśmy o tej pożyczce, na którą Kijów, Ukraina czekali no dobrych kilka miesięcy ze względu na wcześniejsze weto Węgier. Teraz już wiemy, że ta pożyczka będzie wypłacona, nawet wkrótce ma być wypłacona pierwsza transza. Czy Kijów wie już, jak te pieniądze wykorzysta? Poza tym, że część będzie na wsparcie budżetu, a część właśnie na potrzeby obronne? No tak, tak. Wydaje mi się, że te plany są, są w Kijowie już przygotowane. Z tego co wiem, jeżeli chodzi na pewno o wydatki wojskowe, no to priorytetem dla, dla Kijowa jest sfinansowanie własnej produkcji dronów i zakup, zakup za granicą kluczowych systemów uzbrojenia, które, których Ukraina sama nie może wyprodukować. W pierwszej kolejności chodzi o wszystko co związane z obroną powietrzną, z rakietami do, do systemów Patriot na przykład. Więc to jest priorytetem dla, dla Ukrainy. No, szczegóły nie są, nie są oczywiście ogłaszane. Natomiast wydaje się, że w, w perspektywie najbliższych dwóch lat, czyli 2026 i 2027 roku, Ukraina ma dzięki temu z grubsza zapewnioną stabilność makrofinansową. Negocjacje ukraińsko-rosyjskie utknęły w martwym punkcie, ale co jakiś czas wraca temat spotkania Putina z Wołodymerem Zełańskim. Andrzej Sibicha, minister spraw zagranicznych Ukrainy, poinformował, że Ukraina zwróciła się do Turcji z prośbą o zorganizowanie takiego spotkania. Czy myśli pan, że są jakiekolwiek szanse na to, żeby ci, ci przywódcy się spotkali? Szanse są. Po pierwsze zawsze może od tego, że żadnych negocjacji rosyjsko-ukraińskich nie było. W klasycznym tego słowa mhm. znaczeniu były konsultacje e, z różnymi pośrednikami, które były bardzo e, szeroko omawiane w mediach, natomiast to nie były żadne negocjacje. Te strony niczego nie negocjowały, ponieważ Rosjanie nie byli skorzy do zatrzymania ataków powietrznych i ataków lądowych, działań zaczepnych na lądzie, więc, więc trudno tu mówić o jakichś negocjacjach. To był rodzaj konsultacji wielostronnych Ee, Rosjanie będą rozmawiać wtedy, kiedy mówiąc obrazowo, dostaną mocno po zębach i kiedy e, Putin się zorientuje, że e, nawet nie to, że jego kraj czeka tragedia, tylko że zaczyna się potężny kryzys w siłach zbrojnych i w gospodarce i dopiero wtedy Putin, Putin zatrzyma swoją machinę wojenną. Będziemy się w takim razie tej sytuacji także na froncie, ale i w dyplomacji przyglądać. Jakub Ber, niezależny analityk zajmujący się Ukrainą, był gościem magazynu Polska i Świat. Bardzo dziękuję za rozmowę. W niedzielę minie 40 lat od eksplozji reaktora w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Katastrofa, której skutki najbardziej dotknęły obywateli Białorusi, Ukrainy i Rosji ma nie tylko wymiar ekologiczny, ale również polityczny. Szczególnie w ostatnich latach stała się symbolem niekontrolowanego zagrożenia, jakie niesie rosyjska agresja. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski. 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu na terenie ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej doszło do katastrofy jądrowej. W wyniku przegrzania rdzenia w jednym z reaktorów eksplodował wodór. Skażone zostały tereny dzisiejszych państw w Białorusi, Ukrainy i Rosji. Według Komitetu Naukowego ONZ 134 pracowników elektrowni i ratowników było narażonych na wysokie dawki promieniowania. 28 zmarło w wyniku napromieniowania, a dwóch od poparzeń. Ratownik z Czarnobyla Wiaczesław Griszyn. Awarnia miała katastroficzny wymiar. Dlatego wykorzystano ogromną liczbę sił i środków. Ponad 800 tysięcy obywateli Związku Radzieckiego ze wszystkich republik, z czego około 600 tysięcy żołnierzy, kadrę zawodową i rezerwistów. Każda rocznica katastrofy ma szczególne znaczenie dla Białorusinów. W czasach Związku Sowieckiego organizowano czarnobylskie marsze, aby wyrazić sprzeciw wobec ukrywania przez sowieckie władze informacji o okolicznościach i skutkach katastrofy. Później stała się też symbolem sprzeciwu wobec reżimu Łukaszenki przeciwko rozmieszczaniu na Białorusi broni jądrowej i budowie elektrowni atomowej. Jedną z osób, które bezpośrednio odczuły skutki katastrofy była liderka białoruskiej opozycji – Swietlana. Cichanouska. Mnie to dotknęło bezpośrednio, ponieważ miasto, w którym się urodziłam, znajduje się w strefie najbardziej zagrożonej skutkami katastrofy. Pamiętam, że często do szkoły przychodzili lekarze. Musieliśmy chodzić do kliniki i piliśmy jakieś lekarstwa. Dorośli cały czas byli w panice, ponieważ nie wiedzieli, o co chodzi, a państwo milczy i wszystko ukrywa. Pamiętam też, że dzieci ze skażonych rejonów raz w roku wywozili do czystych stref dla podratowania zdrowia. Wiele też krajów, widząc, co się Dzieje. Solidaryzowało się z Białorusinami, zapraszając do siebie grupy dzieci, głównie ze skażonych stref i domów dziecka na wypoczynek. Ja też miałam taką możliwość. Miałam 14 lat, gdy wyjechałam do Irlandii. Wiele ta katastrofa nam zabrała, ale też dała. Wielu młodych ludzi mogło zobaczyć, że tak jak żyje się na Białorusi, nie jest normą. Tak jak żywot. Białoruś, to nie norma. Aleś Michalewicz, białoruski opozycjonista, zwraca uwagę, że na Białorusi ze względu na represje tradycyjny marsz czarnobylski nie odbędzie się, ale będą takie marsze odbywać się w wielu krajach na świecie, wszędzie tam, gdzie mieszkają Białorusini. Te marsze mają bardzo duże znaczenie symboliczne jako sprzeciw wobec władzy centralnej, która w tym momencie jest reprezentowana przez Lukaszenkę, także te marsze czarnobylskie są bardzo ważnym symbolem dla Białorusinów. Czarnobyl stał się szczególnym symbolem dla Ukraińców. Najpierw katastrofa spowodowana przez sowieckie zaniedbania, wreszcie po napaści w 2022 roku Rosjanie znowu nie spowodowali nieszczęścia, plądrując dawną elektrownię i niszcząc ją i nie pozwalając ekipie monitorującej dbać o bezpieczeństwo uszkodzonego i zapieczętowanego reaktora. Czarnobyl już nie jest kontrolowany przez Rosjan, ale kontrolują oni zaporowską elektrownię atomową i z tego powodu ukraińscy eksperci codziennie drżą, aby nie doszło do powtórki z 1986 roku. W tym tygodniu dużo mówiliśmy o szczepieniach, ponieważ trwa Europejski Tydzień Szczepień, ale temat wraca na koniec tygodnia także dzięki decyzji Komisji Europejskiej, która wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pierwszej na świecie skojarzonej szczepionki mRNA przeciw grypie i jednocześnie przeciw COVID-19 opracowanej przez koncern Moderna. Główny inspektor sanitarny wyraził nadzieję, że więcej Polaków zaszczepi się jedną szczepionką przeciwko grypie i COVID-19 niż zrobiłoby to przyjmując każdą z osobna. A z nami pani profesor Joanna Zajkowska, wojewódzka konsultant do spraw epidemiologii z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji na Uniwersytecie Medycznym w Stoku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Czy pani profesor też ma nadzieję, że jeśli będzie to szczepionka skojarzona i jednocześnie przeciw grypie i COVID-19, to, to się wpłynie to na to, że Polacy chętnie będą się szczepić przeciw tym dwóm chorobom? Nie wiem czy wszyscy, ale na pewno ci, którzy się szczepią przeciwko grypie i przeciwko covidowi chętnie skorzystają z tego połączenia. No a rozumiem, że gra idzie o tych, którzy się szczepić yy, nie chcą, bo z jednej strony mamy COVID, który niektórzy już zapomnieli o tej chorobie w jakimś sensie. Z drugiej strony mamy grypę, która no, potrafi zbierać potężne żniwo w sezonach grypowych. Oczywiście cały czas mamy grupy ryzyka i osoby, które są, to są seniorzy, to są osoby, które mają choroby onkologiczne czy inne współchorobowości i dla nich zakaże, przebycie grypy, covid RSV czy innej infekcji może znacznie pogorszyć stan zdrowia. Mają świadomość. Mam nadzieję, że to też wpłynie na ogólne postrzeganie też szczepień, ponieważ te grupy szczepią się systematycznie i nic się złego nie dzieje. Natomiast ci, którzy byli przeciwni, są przeciwni, to jest naprawdę nieduża grupa i myślę, że tych pewnie nie przekonamy. Natomiast ci niezdecydowani, mam nadzieję, że... Rzeczywiście to, to jest wygodniejsze. Wygodniejsze ci, którzy przyjmowali jedną i drugą szczepionkę. Być może ci, którzy zdecydują się na grypę, a zobaczą, że jest taka oferta podwójnej szczepionki, też skorzystają z tej okazji. No, wiele szczepień, które przyjmujemy jest szczepieniami skojarzonymi przeciw albo w ogóle różnym patogenom, albo różnym typom jednego patogenu. No to jest w ogóle przyszłość, żeby się kłócić jak najmniej tak, już mamy dzieci szczepimy szczepionkami skojarzonymi, łączymy, czekamy na dalsze połączenia. To nie tylko są te wirusy oddechowe, ale mamy połączone też przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby A i B na przykład, czekamy na połączenie przeciwko meningokokom, czekamy na taką szczepionkę, która łączy przeciwko meningokokom typu B i C. Także myślę, że to jest przyszłość. A czemu się idzie w tę stronę, że się przygotowuje te szczepionki skojarzone? Właśnie dzięki temu, żeby przy jednym zastrzyku dać ochronę na maksymalnie dużą liczbę chorób? Zmienia się styl życia, zmienia się nasze otoczenie i szczepienia są przyszłością. Ta, tak to, to potwierdza nauka, takie są nasze też oczekiwania, że zmiana naszego środowiska, naszego stylu życia naraża nas na takie czynniki, na które może kiedyś nie byliśmy narażeni, w związku z tym żyjąc w dużych miastach w tłoku, narażeni na, na te wirusy trukoddechowych, na inne patogeny, te szczepienia będą nam potrzebne. W związku z tym łączenie ich też ułatwia ich przyjmowanie, żeby nie mnożyć tych szczepień i na pewno ich nie unikniemy. A z pewnością będzie to też, też kierunek leczenia chorób nowotworowych. No tak, bo te szczepionki mRNA, nad nimi pracowano od lat właśnie m.in. jako na e, jednym z narzędzi, które miałoby nas e, chronić przed nowotworami. Z drugiej strony mamy szczepionki przeciw np. wirusowi HPV, więc to też jest ochrona nie tylko przed tym wirusem, ale przed nowotworami. Przede wszystkim oczywiście. Tutaj no, tak, myślę, że wiele złego robią te głosy takie antyszczepionkowców czy, ty, czy z innych powodów negujących potrzebę szczepień, ale nauka się sama broni i pokazuje też, że te szczepionki są skuteczne. Badania pokazują, że tam gdzie się podaje HPV nie ma y, raków szyjki macicy. W związku z tym, że myślę jeszcze, że, że chwila czasu, jeszcze trochę edukacji i ta akceptacja będzie lepsza. Szczepimy się oczywiście coraz częściej też przed wyjazdami zagranicznymi, zwłaszcza w jakieś egzotyczne miejsca, ale prawda jest taka, że szczepienie to by się nam też przydało przed wiosennymi, czy letnimi, czy wczesnojesiennymi spacerami do lasu, bo mamy wysyp kleszczy w tym roku, no wysyp kleszczy oznacza większe ryzyko infekcji, czy to boreliozą, czy to kleszczowym zapaleniem mózgu. No w przypadku tej drugiej choroby możemy się zabezpieczyć właśnie szczepieniem. Mówię to z pełnym przekonaniem, jako pracownik kliniki neuroinfekcji już mamy zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu w tym sezonie, natomiast z mojej praktyki wiem, że część, oczywiście większość jest dosyć łagodna, tak jak grypy i każdej innej choroby infekcyjnej, natomiast zdarzają się przypadki ciężkie. Przeciwko wirusowi nie ma leczenia przyczynowego i taki ciężki przebieg naprawdę potrafi zmienić życie pacjenta. Także z pełnym przekonaniem rekomenduję szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepionka bardzo taka skuteczna, leśnicy nie chorują, a dużym ułatwieniem jest możliwość zaszczepienia się w aptece. Czyli jeżeli nie odkładajmy na przyszły sezon, że już jest za późno, że sezon się zaczął. Jeżeli mamy taką myśl, że mamy kontakt z kleszczami, wystarczy pójść do apteki i zacząć szczepienie, a zabezpieczy nas na wiele lat. Z boreliozą trochę trudniej. To były prace nad szczepionką na boreliozę. No ale tutaj są też antybiotyki. te boreliozę można leczyć. Tak, możemy leczyć antybiotykami. Natomiast są prace. Nasza klinika też brała udział w trzeciej fazie badań klinicznych. Szczepion te badania są już zakończone. Szczepionka pokaże się lada moment. Już wiemy, że jej skuteczność jest ponad 70%. Natomiast no jeszcze kwestia przygotowania preparatu i wejścia na rynek. Trochę jeszcze czasu zajmie pewnie. No najlepszą metodą oczywiście poza szczepieniami rzecz jasna ochrony przed chorobami odkleszczowymi jest po prostu to, żeby się po powrocie ze spaceru w lesie obejrzeć, żeby tego jeśli nas kleszcz ugryzie wyjąć go bardzo szybko, no po prostu trzeba o tym pamiętać i trzeba być uważnym. Dokładnie. Kleszcze tak od razu się nie wkłuwają. Jeżeli jesteśmy w ubraniu, to one przecież zgarniamy je ubraniem i one sobie wędrują, żeby po pierwsze dostać się do naszej gołej skóry, a jeszcze po tej skórze też sobie tam wędrują, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do żerowania. Także jest duże prawdopodobieństwo, że możemy przynieść do domu, ale on jeszcze się nie wkłuje. Więc zmiana ubrania, obejrzenie skóry, wykorzystanie repelentów też może nas zniechęcić. Kleszcze do wkłucia się Także. No i oczywiście szybkie, szybkie, to się mówi, niezwłoczne usunięcie kleszcza ze skóry y, zabezpiecza nas przed y, boreliozą. A jeśli już, Niestety... tak proszę tak, tak, Niestety nie przed kleszczowym zapaleniem mózgu, bo wirus jest przekazywany w momencie w To prawda, borelioza jest tutaj trochę to inaczej działa. No to czy ludzie się chętnie szczepią na no to odkleszczowe zapalenie mózgu, skoro tutaj już no rzeczywiście, no właściwie od, krótko po ukłuciu może dojść do infekcji? W ostatnich latach rzeczywiście widzimy, że jest wzrost szczepień, ale niestety niedostateczny, bo dużo szybszy jest wzrost zachorowań. To, co pokazują statystyki, rzeczywiście rok do roku nam wzrasta to 16-20%. Może jest troszkę lepszej wykrywalności, ale też te przypadki neurologiczne trafiają do szpitali i to są te liczone i zgłaszane zachorowania i ich jest w zeszłym sezonie mieliśmy ponad 900%. No tak, tu powikłania mogą być bardzo poważne i to nawet się może skończyć w jakichś szczególnie ciężkich przypadkach y, zgonem. Bardzo dziękuję. Profesor Janna Zajkowska, wojewódzka konsultant do spraw epidemiologii, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Polska i Świat. I jeszcze jedna informacja w naszym magazynie w miejscowości Płonna na Podkarpaciu. Niedźwiedź zaatakował 58-letnią kobietę, która niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarła na miejscu. Do tego zdarzenia doszło wczoraj. Jest śledztwo, które w tej sprawie prowadzi prokuratura. A lokalni leśnicy alarmują. Populacja niedźwiedzi w Polsce rośnie. A do niebezpiecznych spotkań dochodzi w miejscach, gdzie do tej pory niedźwiedzi nie widywano. Więcej o tym Piotr Olechniewicz. Beskidniski czy Bieszczady kojarzą się nam z odpoczynkiem i dziką przyrodą, ale dla wielu mieszkańców Podkarpacia tutejsze lasy to po prostu miejsce pracy i jedno z głównych źródeł utrzymania. Tak było w przypadku 58-letniej kobiety, która wraz z synem wybrała się do lasów miejscowości Płonna, by szukać zrzutów poroży. W trakcie poszukiwań matka z synem rozdzielili się, a po nawiązaniu połączenia telefonicznego syn usłyszał krzyki. Przebieg wydarzeń potwierdziła prokurator Izabela Jankowska-Hanus z prokuratury rejonowej w Sanoku połączenie telefoniczne było dla niego niepokojące no, ze względu na sposób przekazu informacji, a mianowicie nie taki spokojny, bezemocjonalny, ale przekazane krzykiem, że kobieta jest atakowana przez niedźwiedzia. Ponieważ połączenie to nie zostało przerwane, a mężczyzna, ta osoba miała słyszeć odgłos, przypominający odgłos zwierzęcia, dlatego rozpoczął poszukiwania własnej matki. Po kilkunastu minutach odnalazł ją z obrażeniami głowy i już wówczas bez funkcji życiowych. O problemie z niedźwiedziami i wielokrotnych staraniach znalezienia rozwiązania, mówi starosta powiatu sanockiego, Robert Pieszczoch. My wielokrotnie z kolegami samorządowcami, nie tylko powiatu sanockiego, ale ościennych powiatów, mówiliśmy o tym, że niedźwiedzi i wilków w Bieszczadach i Beskidzie Niskim jest o dużo za dużo. To są piękne zwierzęta, ja już to wielokrotnie mówiłem, które oczywiście muszą w ekosystemie funkcjonować, ale no, no coś się wydarzyło, że tych zwierząt jest zdecydowanie za dużo, nasze monity, niestety muszę to jasno powiedzieć, zawsze spełzły na niczym, jak długo jeszcze można, bo to my z naszej strony praktycznie zrobiliśmy wszystko. Wojciech Jankowski z nadleśnictwa Lesko informuje, że niedźwiedzi jest coraz więcej, ale kategorycznego zakazu wstępu do lasu nie ma. Należy jednak zachować czujność i odpowiednio się zaopatrzyć. Nie można w tej chwili powiedzieć, ludzie raczej nie, chodźcie do lasu, bo tu jest niebezpiecznie i tak dalej. Tak kategorycznie nie można stwierdzić. Jedynie co możemy doradzić to to, żeby minimalizować prawdopodobieństwo bliskiego kontaktu z dziką zwierzyną. Kubmy sobie ten dzwonek, miejmy przy sobie ten gaz. Dzikie zwierzęta też bardzo intensywnie pachną, szczególnie niedźwiedź. Te wszystkie środki zapobiegawcze nie wyeliminują jednak w 100% prawdopodobieństwa bliskiego spotkania. Niedźwiedzi jest dużo, jest ich coraz więcej i to ryzyko będzie wzrastało. Z tym się musimy liczyć. Jankowski dodał, że spacerowicze często ignorują ustawiane przez leśników tablice z informacją o występowaniu na danym terenie niedźwiedzi. Kategorycznie nie wolno tego robić, szczególnie teraz. Mieszkańcy, samorządowcy i lokalni posłowie apelują do władz centralnych o radykalne kroki, a tymi mają być, podobnie jak w sąsiedniej Słowacji, zgoda na odstrzał niedźwiedzi czy podawanie im antykoncepcji. Polska i świat. To koniec jednego etapu i początek kolejnego. W całym kraju maturzyści oficjalnie zakończyli rok szkolny. Ostatnie świadectwa rozdane, emocje sięgają zenitu, a w głowach już tylko jedno. Matura. Trochę smutno, że to już się kończy te cztery lata. Jednak fajne wspomnienia były tutaj zebrane, ale jednocześnie jednak to jest taki nowy początek i trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość. Mamy ogromny stres i to, że spędziliśmy razem cztery lata, bardzo nas ze sobą związało, dlatego myślę, że na pewno wszystkie dzisiaj będziemy płakać. Bardziej jest to stresujące niż nas cieszy. Wielkie emocje. Już ten czas minął. Oczekiwaliśmy, że jeszcze trochę z głupich rzeczy odwalimy, no ale niestety czas się skończył. Wchodzimy w dorosłość. no te etap się kończy, nie? Czuję się podekscytować, Jestem szczęśliwa, że tu jestem i cieszę się, że kończę dzisiaj 4 lata edukacji. Intensywne, stresujące, ale na pewno to były szczęśliwe lata. Jest mi trochę smutno, ale z drugiej strony się cieszę, że nowy rozdział zaczynam. Czuję się jednocześnie niepewnie, jednocześnie troszeczkę taki podekscytowany tym, co mi życie zapoda. Troszeczkę też zestresowany jednak. Ta maturka i trzeba się na studia jakieś fajne dostać, nie? No, ale ogólnie pozytywnie nastawiony jestem. Marek Motyka, wychowawca klasy 4 G w piątym liceum ogólnokształcącym. 4 lata temu zaczynaliśmy, z perspektywy czasu posz bo jak zbicza strzeli, jak to się mówi, takie jest wrażenie. Dzieciom się często nudzi, nauczycielom nam zawsze na lekcjach brakuje czasu. Teraz przed młodzieżą kolejne wyzwania, matura, studia, układanie sobie życia, znajdowanie partnerów, partnerek i będzie się działo, będzie dynamicznie na pewno w ich życiu. Czego Pan im życzy? Powodzenia przede wszystkim na maturze, szczęścia w życiu i przede wszystkim mądrości, żeby podejmowali mądre decyzje i byli z nich zadowoleni. No i my też życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom powodzenia na egzaminie dojrzałości, który zacznie się 4 maja. A te relacje przygotowała Monika Kwaśniewska. I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. jeszcze tylko krótko o pogodzie. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże w południowej i centralnej części kraju w ciągu dnia rozpogodzi się. W północnych województwach po południu miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Kaszubach, około 17 stopni w centrum do nawet 21 stopni na południu. Teraz to już wszystko Magdalena Skajewska i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Już za kilka kilkanaście sekund kronika sportowa Tomasz Kowalczyk w studio. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. I będzie choćby o apelach do szefa PKOl. Tak, było takie stanowisko przedstawicieli polskich związków sportowych. Za chwilę więcej na ten temat. Chronika sportowa. Tomasz Kowalczyk, jeszcze raz dobry wieczór i zaczynamy od tematu, który od tygodnia budzi duże, niezdrowe emocje. Dziś ponad 60 przedstawicieli Polskich Związków Sportowych spotkało się na Stadionie Narodowym w Warszawie z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim. Chciano wypracować wspólne stanowisko w trudnej sytuacji. Chodzi oczywiście o zamieszanie wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli niewypłacalnego sponsora PKO i nadszarpnięcie wizerunku komitetu oraz czołowych sportowców. Tę sprawę śledził Rafał Bała.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 do niezwłocznego złożenia dymisji spełnionej funkcji. Wtórował mu gospodarz spotkania, czyli minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Nie może być tak, szanowni państwo, że jedna osoba w postaci pana prezesa degraduje ten wizerunek w taki sposób, że poprzez zaangażowanie jako sponsora tytularnego firmy Zonda Krypto de facto użyła wizerunku polskiego sportowca do uwiarygodnienia tej firmy, nie ma zgody na tego typu działania. W odpowiedzi na pytanie Polskiej Agencji Prasowej, czy władze PKO-lu ustosunkują się do apelu przedstawicieli związków o dymisję prezesa, rzeczniczka tej instytucji Katarzyna Kochania kroman poinformowała, że komitet nie komentuje doniesień medialnych. Na Stadionie Narodowym pojawił się jeszcze jeden wątek. Otóż w trakcie pamiętnej konferencji z podpisaniem umowy z Sąda Krypto kilka miesięcy temu w Monako obok prezesa Piesiewicza zasiedli czołowi polscy sportowcy, m.in. Anna Puławska i Dominik Czaja. To przedstawiciele kajakarstwa i wieślarstwa ale jednocześnie żołnierze. Wywołało to sprzeciw pułkownika Mariusza Dękiewicza, szefa Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Oni mają swoje zadania promocyjne, a przede wszystkim promowanie Wojska Polskiego. No Jeżeli ci sportowcy mają naruszony ten wizerunek, no to troszeczkę kiepsko to wygląda. Od wspólnych deklaracji i oburzenia do odwołania Radosława Piesiewicza droga bardzo daleka. Potrzeba zwołania zarządu PKOL u a później walnego zgromadzenia. Wszędzie tam zwolennicy prezesa mają większość. Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Tomasz Kwiecień jest więc realistą. To nie będzie takie proste, bo i statut, i regulaminy Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie ułatwiają takich procedur. Wygląda na to, że patowa sytuacja może potrwać aż do przyszłorocznych wyborów władz pko -lu. Tymczasem przepychanką w polskim sporcie przygląda się Międzynarodowy Komitet Olimpijski, na co zwraca uwagę członkini tej organizacji znakomita przed laty, kolarka Maja Włoszowska. Absolutnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski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 przecież o prawo organizacji igrzysk za kilkanaście lat. Jednak w sytuacji głębokiego kryzysu wizerunkowego jesteśmy bardzo daleko od tego celu. Tymczasem prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zapowiedział, że złoży pozew przeciwko ministrowi, ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu, który według niego nazwał go założycielem firmy Zonda Krypto. Teraz o tym, jak nasi reprezentanci w sportach olimpijskich mogą przynosić dumę polskim kibicom. Krzysztof Kuzak. To był piękny polski wieczór w tiranie w wykonaniu naszych zapaśniczek. Trzy medale po jednym każdego koloru. Mistrzynią Europy została Magdalena Głodek-Liszewska w kategorii do 57 kg. W finale zawodniczka z Pelplina pokonała Turczynkę Elwirę Sulejman 5 do 1. Bardzo się cieszę, było to moje wielkie marzenie. Aczkolwiek uważam to za taki mały krok w kierunku igrzysk olimpijskich, bo to jest mój główny cel.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 No ciężko do czegokolwiek porównać, ale jestem mega, mega dumna. Na podium były także łzy. Troszeczkę. O występie swojej podopiecznej Spelplina mówi trener Adam Blok. Największy sukces Magdy oczywiście. Pierwszy medal mistrz z Europy, seniorek Boś miała w grupach juniorskich medale i młodzieżowych, była w tym świata i Europy. No występ fenomenalny, jak tutaj taktyczna walka o złoty medal. Bardzo mocno wielokrotną. Wcześniej wygrana z Ukrainką, Norweżką, Szwedką, no, cudowne zawody naszej zawodniczki. No i złoty medal. Zaraz usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego w kategorii olimpijskiej. No bardzo ważnych i dobrych lotowych. Dobry, dobry. idziemy w dobrym kierunku, jestem mega szczęśliwy. Myślę, że Magda jeszcze bardziej. A myślę że dopiero co do niej dojdzie, co się wydarzyło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 Srebro wywalczyła Wiktoria Hołuj, która w finale wagi do 72 kg przegrała z Ukrainką Nadią Sokołowską 3-5. do 5. Brąz wywalczyła Natalia Kubaty w wadze do 65 kg. W decydującej walce pokonała francuskę Aireen Thibault 11-6. do 6. W sumie nasze panie wywalczyły cztery medale. Wczoraj srebrny Jowita Wrzesień w wadze do 59 kg. Z dziewczynami wzięło to co mogły i aż tyle. Coś fajnego, naprawdę. No, wieczór piękny. Tak naprawdę cztery medale. Sześć dziewczyn walczyło tak naprawdę o medale. Dziewczyny dobrze, solidnie pracują, z głową. Wiedzą, czego chcą tak naprawdę. I to też jest ważne właśnie w tym sporcie, żeby pokazać, na czym im zależy. One po prostu robiły swoje. Od pierwszej sekundy do końca walczyły. Podsumowała Monika Michalik. Na matach w tiranie pozostali jeszcze panowie w stylu wolnym. Ich decydujące walki jutro i w niedzielę. W Pucharze Świata w boksie, w fos do igułasu w Brazylii Aneta Rygielska w kategorii do 60 kg, Barbara Marcinkowska do 70 kg i Damian Durkacz do 70 kg awansowali do półfinałów. Rygielska wygrała z Kosowianką Donietą Sadiku, Marcinkowska pokonała Niemkę Leoni Miller, a Durkacz wygrał z Brytyjczykiem Patrykiem Hewittem. W mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w Batumi w kategorii do 94 kg. Patryk Sawulski był dzisiaj dziewiąty, Weronika Zielińska zajęła dziesiątą pozycję w kategorii 86 kg. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w 2028 roku odbędą się na stadionie śląskim w Chorzowie. Tak zdecydowała obradująca w Birmingham Rada European Athletics, czyli Kontynentalna Federacja. Kontrkandydatem była stolica Serbii, Belgrad. Teraz czas na piłkę nożną. W Białym Stoku hit 30. kolejki ekstraklasy, druga przed tą kolejką, jak Jelonia Białystok, przegrała z trzecim górnikiem Zabrze 1-2, a o szczegółach Jerzy Kułakowski. A od początku było widać, że zespoły darzą się dużym respektem. Górnik ustawił się na własnej połowie i czekał na to, co zrobi Agilonia. Gospodarze długo rozgrywali piłkę na własnej połowie, szukali dalszych podań albo kombinacji przez środek i kilka razy zagrozili bramce rywali. Strzelali Kajetan Szmyt i Gierme Montoya, ale naprawdę groźnie. W polu karnym Górnika było w 23 minucie. Strzał Afimikopolulu odbił Marcel Lubik, a po dobitce wela Lejwy piłka trafiła w słupek. Jagiellonia grała w pierwszej połowie lepiej, ale brakowało jej precyzji przy ostatnim podaniu albo za dużo kombinowała w polu karnym Zabrzan. Ci też mieli dwie niezłe okazje. Po rzucie wolnym Patryka Helebranta z kłopotami bronił Sławomir Abramowicz, a po strzale Jarosława Kubickiego piłka wpadła do, bro, do rąk bramkarza Jagieloni. Po pierwszej połowie było 0 do 0. Po przerwie gospodarze w ciągu kilkudziesięciu sekund dwukrotnie zagrożyli bramce Górnika, a w odpowiedzi za szesnastki Białostoczan strzelał Maksym Kłańków. Prosto w ramkarza. Potem mecz znowu wyglądał tak jak pierwsza połowa. Jagielonia przeważała, Górnik czekał na swoją szansę i doczekał się w 64. minucie. Maksym Chłań w polu karnym wpadł między obrońców i Strzelił w lewy róg bramki Sławomira Abramowicza. Piłka jeszcze otarła się o Bartosza Mazurka i wpadła do sieci. Być może był to nawet gol samobójczy. Niedługo potem po błędzie białostockich obrońców w dogodnej sytuacji przestrzelił Roberto Massimo. W 80 minucie Jagielonia przeszła na trzech obrońców. Trener gospodarzy Adrian Siemienic postawił wszystko na jedną kartę. Długo to nie dawało efektów, ale w doliczonym czasie gry gospodarze doprowadzili do remisu. Teraz Romańczuk zgrał piłkę głową w polu karnym do Afimiko Polulu. Ten wygrał pojedynek siłowy z Rafałem Janickim i było jeden do jednego. Kiedy wydawało się, że ten mecz zakończy się podziałem punktów, doszło do jeszcze jednej dramatycznej sytuacji w tym meczu rozpędzonego w polu karnym Jagiellonii, byłego gracza tej drużyny. Michał Saczka faulował Bartłomiej Wdowik i sędzia Tomasz Kwiatkowski z Warszawy wskazał na rzut karny. Pięknym strzałem w okienko bramki Jagiellonii popisał się Rafał Janicki i sędzia po tym strzale zakończył mecz. Górnik wygrał w Białymstoku 2 do 1 z Jagiellonią i zrównał się punktami z prowadzącym w tabeli Lechem Poznań. Wędrujemy do Lubina, gdzie Zagłębie podejmowało Brugbet Termalikę, a na miejscu był Robert Radczak. Termalika ciecza wygrywa w Lubinie Zagłębiem 2 do 1. W 20 minucie Gospodarzom dał prowadzenie Marcel Reguła Ale po pół godzinie dominacji Termalika się przebudziła i w 60 Minucie pierwszego gola Dla drużyny gości zdobył Damian Hilbricht, a w doliczonym czasie Wynik meczu ustalił Iwan Durdow Swoje okazje miał też w tym spotkaniu Igor Strzałek. Wydaje mi się, że no, tak jak Początek pan powiedział, że te pół godziny właśnie 20 minut Zagłębie Właśnie nas dominowało, szczególnie, że mieliśmy Problem wyjścia z naszej piątki przy otwarciu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 Nam się udało w końcu wykorzystać, bo często mieliśmy w tym sezonie tak, że mieliśmy mecze po prostu, w których dominowaliśmy w drugiej połowie. Wynik był niekorzystny, ale no jakoś nie mogliśmy strzelić tej drugiej, trzeciej bramki do zwycięstwa czy do remisu. Jest w Was jeszcze nadzieja na utrzymanie? Oczywiście, że tak. Wiadomo, że sytuacja, w której jesteśmy, no, nie jest łatwa jak widać, ale... Będziemy walczyć do końca i nie zwątpimy w to, póki jesteśmy w Ekstraklasie, będziemy cały czas próbować się tu utrzymać. Jasmin Buric, bramka w Zagłębia, dwoił się i troił, by ratować swój zespół przed stratą gola, no ale jeśli okay. przez pół godziny prowadzi się spotkanie, ma się wynik po swojej stronie, a potem oddaje się inicjatywę rywalowi, no to trudno jest myśleć o zwycięstwie. Zagrałyśmy w tej pierwszej pół godziny bardzo dobrze, kontrowałyśmy mecz i takie mam wrażenie po tej bramce, co szeliśmy, że że se... Zasniliśmy i tam to do, do przerwy i mieliśmy 1-0 i myślę, że w drugą poloze źle zagraliśmy i mieliśmy to mieście czerwoną kartę i myślę, że zasłużyła zasłużona wygrała. Szkoda mieliśmy szanse puśnić tabele w guzze, nie wykorzystaliśmy dziś na tą swoją okazję. Jesteśmy my sami, winiste, nie na winiste, co szukać. winiste, winiste, winiste, sami winiste, ten mecz i winiste, że zasłużone winiste, Tylko miałśmy winiste, winiste, winiste, winiste, winiste, winiste, bardzo dobrze, winiste, winiste, winiste, winiste, winiste, winiste, w tabeli prowadzi Lech Poznań, który w niedzielę podejmie warszawską Legię. Górnik zrównał się punktami z Kolejorzem po dzisiejszym meczu. Trzecia Jagielonia traci trzy punkty. W pierwszej lidze także 30 seria gier. Znicz Pruszków zremisował z Górnikiem Łęczna 2 do 2. Wisła Kraków spuszczą Połomice również 2 do 2. Biała Gwiazda prowadzi w tabeli i jest niemal pewna awansu. Motor Lublin wygrał z Falubazem Zielona Góra 48 do 42 w spotkaniu trzeciej kolejki żużlowej Ekstraligi a w Łuknie Częstochowa przegrał z KS Toruń 37 do 53. Teraz tenis o turnieju w Madrycie i niezbyt dobrym dniu reprezentantów Polski. Piotr Dąbrowski. Piątek nie był udanym dniem dla reprezentantów Polski w tenisowym turnieju w Madrycie. Swoje mecze przegrali zarówno Hubert Hurkacz, jak i Magdalena Fręch. Wrocławianin musiał uznać wyższość faworyzowanego Włocha Lorenzo Musetti'ego, przegrywając 4-6-6-7. Sam wynik jednak nie oddaje przebiegu spotkania. Hurkacz pokazał bardzo wysoką jakość tenisa. Początek meczu należał do Polaka, który dobrze serwował i długo utrzymywał wyrównany poziom gry. Popularny Hubi starał się narzucić siłowy styl. Mocne podanie i Właskie uderzenia z głębi kortu, Musetti jednak cierpliwie neutralizował jego atuty. I zdołał w końcówkach obu partii przychylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Trener tenisa Michał Gawłowski podkreśla, że mimo przegranej był to udany występ churkacza. No niestety przegrana 6-4-7-6, natomiast w przebiegu gry ciężko powiedzieć, czy to było blisko, czy po prostu gdzieś tam Musetti wypilnował tych najważniejszych momentów. No wydaje mi się, że mimo tego, że ten kort ziemny w madrycie dość szybki, no to jednak chyba poczekałbym na korty trawiaste i tam mam nadzieję sukcesy Kuberta będzie ciężko mu na ziemi, to jednak i styl gry, to nie jest zawodnik z predyspozycjami do ziemnych kortów i warunki fizyczne i, i technika uderzeń, no to jest zawodnik, który potrzebuje, żeby było szybko i do przodu. O trzecią rundę walczyła także w Madrycie Magdalena French, która nieco niespodziewanie uległa Argentynce Solanie Sierze. Łodzianka nie miała wielu okazji do przejęcia inicjatywy w spotkaniu i należy oddać rywalce, że pokazała się z naprawdę dobrej strony. Ostatecznie French przegrała 2-6-4-6 i już w swoim pierwszym meczu pożegnała się z prestiżowym Mutua Madrid Open. Trener tenisa Michał Gawłowski docenia starania French. Mecz tak naprawdę równie dobrze mógł się zakończyć 6 2 -6 bo tam już 5-1 było w drugim secie, więc cięż powiedzieć, że to 6-4 było takim dość mocno wyrównanym, no ale wiadomo, że i najlepsi zawodnicy grają falami. Cała sztuka polega na tym, żeby z tego dołka dość szybko wychodzić. Mam nadzieję, że cała nasza ekipa formę wyszykuje na Roland Garros. Będziemy mieli co najmniej ćwierćfinały, no już nie mówię o idze, bo tam na pewno celujemy zdecydowanie, zdecydowanie wyżej. W grze o zwycięstwo wciąż pozostaje Iga Świątek, która w sobotę zmierzy się z amerykanką Ann Lee. Raszynianka jest też ostatnią Polką w singlowej drabince Mutua Madrid Open. Tałant Dujszebajew nie jest już trenerem piłkarzy ręcznych Industrii Kielce W kończącym się sezonie Industrii industria pozostała Już tylko walka o Mistrzostwo Polski Odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów Odpadli z Pucharu Polski Więc koniec pewnej epoki A drużynę poprowadzi do końca sezonu Dotychczasowy asystent Krzysztof Lijewski Kronika Sportowa Polskie Radio Jedynka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 Emilia Kleszczewska. Czas na ostatnie dzisiaj wiadomości z dróg. A zakończyło się utrudnienie na S5, odcinek Węzeł Rawicz, do granicy województwa. A dokładniej na 101 kilometrze. Tam miał miejsce pożar pojazdu osobowego po godzinie 20. Przez cały ten czas zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Teraz już można na spokojnie przejechać przez S5. Natomiast droga krajowa nr 58 Pisz Biała Piska. A dokładniej na wysokości miejscowości Kaliszki. Tam cały czas jeszcze Trwają prace służb po tym, jak samochód osobowy zderzył się ze zwierzyną. Jedna osoba niestety jest ranna, a droga jest cały czas zablokowana. Podobnie utrudnienie trwa na S5, a to na odcinku Radziejów-Włocławek. Także po kilku intensywnych godzinach widać, że nie ma już utrudnień z przejazdem przez autostradową obwodnicę Wrocławia. To dokładniej węzeł Wrocław Stadion i węzeł Wrocław Północ na 23 kilometrze, gdzie po godzinie 18 była kolizja pięciu samochodów osobowych zablokowane były dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Tymczasem informacja odnośnie tego, jak będą trwały prace w nocy. Ekspresowa dwójka w województwie mazowieckim na 455 km Jeszcze do czwartej będą trwały tam prace utrzymaniowe, czyli poziom e, pozimowe, oczyszczanie nawierzchni. Lokalnie wyłączone będą pasy ruchu i są to właśnie prace nocne. Jeszcze na S7 między węzłem Elbląg Zachód, a węzłem Żuławy w Wschód jeszcze do jutra do 18 trzeba zwolnić do 90 km na godzinę, a to ze względu na prowadzone prace remontowe wiaduktu nad jezdnią do Gdańska.